Witajcie drodzy słuchacze. Nazywam się Jarek, a w internecie znany jestem jako Kudyn. Posłuchacie niebawem mojej literackiej próby, która na początku figurowała na moim komputerze pod roboczą nazwą Ogień, a później została zatytułowana Przeznaczenie dxr -u". Ale spokojnie, nie martwcie się, nie ja będę ją czytał, jak sprzycie, radywego głosu nie mam, więc zrobi to ktoś dużo lepszy. Jeśli o samo opowiadanie chodzi. Przede wszystkim proszę Was o wyrozumiałość, bo jest to moja pierwsza literacka próba z różnych przyczyn niepoprawiana. Powiedziałem sobie, że dopiero jak skończę całość, to zabierę się za jej poprawę. No i może to jeszcze chwilę potrwać. Na początku mojej zabawy z literaturą pisałem wiersze, później felietony, które do niej dodawałem. Na no a przeznaczanie miało być krótkim opowiadaniem fantazy elementami, jakimiś tam fantazy, no i wątkiem miłosnym. E, jednak jak wiecie, plany swoje, życie swoje. E, ja tak bardzo zżyłem się z bohaterami, że nie miałem serca tak szybko zakończyć ich istnienia. A więc tak, poczekajcie. Hm. Na obecną chwilę opowiadanie ma 172 strony, co daje 89 269 wyrazów. I zmartwię Was, e, to mniej więcej dopiero połowa. E, oczywistą rzeczą jest, że pierwsze kilka rozdziałów jest dosyć słabych, więc proszę o wyrozumiałość. E, a na szczęście Jan, który będzie je dla Was czytał, robi to w bardzo dobry sposób, więc możliwe, że Wam się spodoba. No to chyba tyle ode mnie. No i zapraszam do słuchania. W niezwykle dawnych czasach, w których rządzili królowie, w czasach, w których wszyscy drżeli przed magią, a wielki Bóg czuło nad każdym zdarzeniem, stało się coś, co pragnąłbym opisać w tej historii. Kiedy słońce już zachodziło i przybrało kształt pomarańczy zawieszonej nad górami, pewien młodzieniec wybrał się na wieczorny spacer, tak, jak robił to każdego dnia. Oglądał piękną gamę kolorów pozostawionych przez dogasające promienie na każdym źle trawy i wszystkich grudkach ziemi. Wysłuchiwał śpiewy jaskółek, pospiesznie wracających do swoich gniazd, kryjących się przed nocą, a śpiew ten wraz z wynikiem światła zastępował podobny dla ludzkiego ucha skrzek łowców ciemności i nietoperzy. Młody mężczyzna szedł przed siebie, pomiędzy tą orkiestrą kolorów i dźwięków. Podążał dobrze z sobie znanymi ścieżkami, które sam wytwarzał z każdym dniem swojego życia. Idąc jedną z tych dróg, rozstąpionej trawy, doszedł nad jezioro. Kiedy już się tam znalazł, mrok wstąpił na całe królestwo, zalał kochaną mu ojczyznę, a jego samego przeprawiło o uśmiech ulgi na twarzy. Blank, bo tak się chłopiec nazywał, usiadł zaraz przed delikatną taflą wody, zwinął nogi i wyciągnął ręce w górę, sięgając księżyca, który przez ten czas znalazł się w całej swojej okazałości nad nim. Melancholijnie weschnął i otworzył usta, jakby chciał wypowiedzieć jakieś zdanie, kilka słów, lecz nie miał do kogo się odezwać. Szum wiatru muskającego drzewa i perywającego słabe rośliny grał do jego nastroju. Co jakiś czas ustawał, a wtedy chłopak zamykał oczy i czekał na następną tęskną serenadę. Tak siedział przez jakiś czas, może przez kilka godzin, może przez parę minut. Ale później wstał i rozglądnął się wokół siebie. Ciepły letni wiatr poprawiał jego skromne i lekko brudne odzienie. Poprawił jego cudowne srebrne włosy takie, jakich nie miał nikt w obrębie wszystkich wysokich gór otaczających królestwo i jego wioskę. W żółtych, chwilami złotych oczach odbijał się blask na gości księżyca. Blank był wysoki i smukły, lecz codziennymi zajęciami i pomaganiem ojcu wyrobił sobie odpowiednią ilość siły potrzebnej mu do pracy na wsi. Aby odpocząć od codziennej pracy, pielęgnowania drzew czy zbierania owoców, wychodził na długie spacery i wracał nad ranem. Jego rówieśnicy byli przeważnie bardzo ambitni. Dążyli do tego, aby zostać rycerzami i służyć najpotężniejszym władcom. Inni pragnęli posiąść całą wiedzę świata, być poważnymi uczonymi i przekazywać swoją wiedzę dalej. Niektórzy już od najmłodszych lat w pełni oddawali się Bogu. Dni spędzali w kościołach, na modlitwie, na pomaganiu duchownym i wspieraniu potrzebujących. Blank był inny. Pomyśleć można, że pochodził z ubogiej rodziny, w której nie było szans na dalszy rozwój, a w najlepszym przypadku mógłby wydać cały, choć skromny majątek i zostać kupcem. Jednak ojciec srebrnowosego młodzieńca był bardzo wykształcony. Potrafił pięknie czytać i pisać, posiadł dużą wiedzę z zakresu medycyny, która jak na tamte czasy nie była szeroko dostępną. Ojciec Blanka spełnił swoją rolę najlepiej jak potrafił. Jego syn posiadł całą tą wiedzę, został wyczulony na piękno ludzką krzywdę i problemy tego świata młody mężczyzna potrafił cudownie pisać jak niejeden z królewskich kanclerzy czytał bardzo wiele raz nawet wkradł się do klasztornej biblioteki kiedy już posiadł wszystkie pismo w całej okolicy chociaż jego ojciec był skazany na wiele nieprzyjemności z racji tego czynu jednak nie schostał syna rozumiał jego potrzeby intelektualne jego pragnienie piękna i zobaczenia innych nieznanych mu światów siedemnastolatek nie chciał uciec ze swojej wioski Prawdą jest, że czasem wyruszał na dalekie podróże do innych królestw, zakątów świata, jednak zawsze wracał do swej rdzennej ziemi, do diasporu. Chciał pomagać ojcu, który przekazał mu całą swoją wiedzę, nauczył go wszystkiego, pomyślał, że jeśli go opuści, będzie nieuczciwy w stosunku do wielkiego skarbu, który temu podarował. Czasami myślał o podróżowaniu, odgadnięciu tajemnicy świata, wierzył, że Bóg istnieje, jednak pragnął go odnaleźć i wiedział, że kiedyś to nastąpi, a razem z tym przyjdzie oświecenie. Chłopak rzucił tęskne spojrzenie na świetlisty obiekt odbijający się od przejrzystej tafli jeziora. Odwrócił się i przeszedł kilka kroków jedną ze swoich ścieżek pomiędzy długą i gęstą trawą, ziewną ze zmęczenia, zasłaniając usta dłonią. Wtedy popatrzył się przed siebie i pomyślał, że czas wracać do domu. Spokojnie idąc, mijał za sobą strumienie, góry i rzekę, aż wszedł do dużego, starego, sosnowego lasu letnie powietrze zmieszane z zapachem sosny przeniknęły jego nosrza i wypełniły całe ciało od czasu do czasu usłyszał huczenie sowy momentami wycie samotnego wilka na jakimś nagim skalistym skórzu pomimo odgłosów nocy nie bał się szedł łagodnym krokiem tak długo aż zobaczył malutkie światełko palące się gdzieś w oddali z każdym krokiem kształty mieściny wyostrzały się natomiast światełko w lokalnej karśmie rosło i przybierało odpowiednie rozmiary dziś była sobota więc izba, która w dni powszednie spełniała swoje zadanie jako miejsce wypoczynku dla podróżnych czy handlarzy, zamieniła się w jedyne miejsce zabaw dla okolicznych mieszkańców oraz przybyszów. Sobotnia noc była najżywszą spośród całego tygodnia, nie tylko z powodu popularnej knajpy w całej okolicy. Mieszkańcy wioski Serdun zbierali się na wspólną wyprawę do miasta królewskiego diaspor. Najczęściej zabierali ze za sobą bydło czy plony, aby oddać je królowi lub rycerzom, którym służyli. Blank był już przyzwyczajony do wydarzeń sobotnich nocy, jednak tym razem postanowił, że złamie zakaz ojca i wejdzie do karczmy, aby zobaczyć występ. Miasteczko Serdum było znane ze swoich sobotnich występów, ponieważ właściciel lokalu był kiedyś znanym pieśniarzem i postanowił, korzystając ze swojego doświadczenia, zabawiać innych. Na osiedlenie się w większej miejscowości nie było go stać, dlatego musiał zadowolić się tym małym miasteczkiem. Jednak wieść o cudownych pieśniach w skakujących niespodziankach przygotowanych w serdunowej izbie Obeszło już niejedno królestwo Gdy srebrnowłosy uchylił drewniane drzwi do meczku, Nastała grobowa cisza Wcale nie jest faktu jego przybycia Jednak przez to, co miał się zaraz zacząć Blank znalazł sobie miejsce z tyłu izby Tak, aby nikt znajomy go nie wypatrzył Oparł się o drewnianą ścianę A na niewielką scenę weszły dwie osoby Obie ubrane w aksamitne szaty Zakrywające ich ciała Oraz obszerne kaptury osłaniające im twarze Wyglądali jak nietoperze, czynne inne nocne stworzenia, okryte nocą i ozdobione tajemnicą. Jedna z postaci była znacznie wyższa i miała większą posturę, oraz, co przykuło uwagę Blanka, trzymała w dłoniach niezwykłe pudełko z wnęką w środku. Wielu podróżnych przybyłych specjalnie na ten występ już oznajmiło, że odległości, które przebyli, były tego warte. Spokój i zniesiekawienie krążyły po całej karczmie jak wielkie ćmy. Przelatywały od stołu do stołu niczym niewidzialny dym sprawiający że dwie osoby na drewnianym podeście stawały się jeszcze bardziej interesujące okryty w aksamitną noc mężczyzna, bo bez był to mężczyzna, odsłonił ręce przesuwając rękawy na ramiona. Po jego dłoniach bezmędnie można było ustalić, jakiej jest płci. Wykonując ten aktorski gest usiadł na krześle ustawionym za nim, a dziwne drewniane pudełko ułożył na lewym udzie. Następnie wysunął dwie deseczki i położył je na podłodze we tej dziwnej konstrukcji były ledwo widoczne linie natomiast z prawej strony z wnęki wystawały białe, lekko pofałdowane półkola zawieszone na jakichś patyczkach bądź prętach a z przeciwległej strony widać było dużą ilość strun tak, to musiały być struny podobnie jak te dłuższe, delikatniejsze we wnętrzu pudełka Blank otworzył szerzej oczy i podszedł kilka kroków do sceny aby dokładniej przyjrzeć się niezwykłemu instrumentowi gdy mniejsza postać Również zbliżyła się jakby właśnie do niego. Serce zabiło mu szybciej. Stojąca na podejściu osoba uniosła ręce i złożyła dłonie. Wtedy obszerne naukitowe rękawy spłynęły na dół, ukazując piękne, delikatne dłonie. Okazała się kobietą. Nastrój panujący w karczmie niezwykle ciężko opisać słowami. Przeważnie głośna i zawodnacka klientela zupełnie umilkła, jak stado jaskółek czekających na deszcz z ubranej w aksamit chmur. Tą momentami niezręczną ciszę... Niespodziewanie przerwał piękny ton. Dźwięk, jakby ciężkie krople, prędko upadał na niewzruszoną taflę wody. Delikatny i rytmiczny zaczął przyspieszać, gdy muzyk ze swoim dziwnym instrumentem robił coraz to szybsze ruchy lewą dłonią. Harmonijnie i wesoło uderzał puszkami palców o białe półkola. Później do tego deszczu spokoju doszedł cichy i pełen gracji rytm długich strun. Jakby Bóg pociągał za nisie swojej harfy z wysokości drewnianego nieba. Kojące dźwięki po chwili ustały. Chwilę potem, wszystkim zebranym przed rząd ciepłych dreszczy po plecach, ponieważ aksamitna dama rozpoczęła swój śpiew. Jej głos był głęboki i spokojny, podobny do zimowego wiatru, przemierzającego leśne zakamarki. Po chwili śpiewu dołączyły niezwykłe nuty harfowego instrumentu i delikatne uderzenia o śnieżne kółeczka. Pieśń ta opowiadała o miłości, Smutnej i samotnej, lecz oddanej. Wyczuł to każdy pomimo tego, że była śpiewana w pradawnym języku. Zebrani zamykali oczy i oddawali się Zafirowi dźwięków i spokoju. Zatrzymały się nawet w swoim pośpiechu osoby wyruszające z wyprawą do Królestwa Diaspor. Młody Blank przemierzał barwy muzyki i razem z duetem słuchał śpiewnej opowieści o dziewczynie czekającej na swojego ukochanego. Wyczekiwał i wzdychał razem z cudownym śpiewem kobiety w idealnych dłoniach i delikatnym głosie. Młodzieniec znalazł się w muzycznym niebie. Tajemniczy duet zagrał jeszcze kilka utworów, weselszych, a czasem jeszcze bardziej smutnych. Goście z podziwem patrzyli na liczbę dźwięków, które można było wykrzesać z drewnianego instrumentu. Niektórzy stale wpatrywali się w niebańsko śpiewającą damę, jakby próbując wzrokiem obnażyć jej strój. Lecz wygląd pary pozostała tajemnicą. Muzycy w środku nocy zakończyli swój wspaniały występ. Obspani złotem i brawami zniknęli ze sceny tylnym wyjściem. Właściciel lokalu później próbował samodzielnie coś zagrać, zaśpiewać na znanych wszystkim instrumentach, wesołe piosenki, pijackie przyśpiewki i dumne hymny królestw. Na próżno. Publiczność oczarowana wcześniejszym występem nie chciała słuchać niczego innego. Większość rozeszła się do domów w spokojnym i melancholijnym nastroju. W końcu w izbie został jedyny karczmarz i osoba o oczach niczym złote perły. Blank. Chłopak, próbował się dowiedzieć coś więcej o muzycznym duecie. Kto to był? Zapytał głębokim i pełnym nadziei głosem. Właściciel lokalu sząknął raz czy dwa, jakby pytanie podrapało go po pijackim gardle. Nie mam pojęcia, chłopcze. W końcu rzucił bezwartościową informację w stronę srebrną włosego. — Jak to, drogi panie? Nie wie pan, kogoś zaprasza do karczmy? Nie znać mienia czy zdolności grajków wpuszcza pan ich do siebie, jak braci? Mężczyzna z postury podciągnął spodnie do góry i nerwowo odpowiedział. — Nie wiem, kto to był. Zapytali mnie, czy mogą zagrać za drobną opłatą w chlebie i wodzie. Potem to pokazał mi rąbek swoich umiejętności. Kaczmak spojrzał na Blanka, wytrzeszczając oczy. A dlaczego płytasz, młody? Jesteś muzykiem? Marzy ci się, aby do nich dołączyć, co? Powiedziawszy ostatnie zdanie, zaśmiał się głęboko z samego dna przepony, aż kogut gdzieś nieopodal o ochryple zapiał. Blank kiedy nie i szybko wybiegł z izby, jakby przepełniony cudowną i nastrojową muzyką, wybiegł na główną wyklepaną drogę i skierował się jak kot nocą do swojego domu. Zaśnięcie tej nocy wcale nie było proste, pomimo godziny i zmęczenia pracą w dniu wcześniejszym. Srebrnowłosy! Rozmyślał o dwuosobowym zespole. Zastanawiał się, dlaczego takie talenty nie grają na jakimś królewskim dworze. Z jakiego powodu nie pokazują swoich wizerunków. Może są parą złodziei żyjącą w ten sposób. W końcu po długich chwilach chłopak zwinął się w kłębek na swoim posłaniu obok kamiennego kominka i zasnął. W jego głowie wciąż brzmiała muzyka.